żółskich dowcipów. Szef kompanii pyta żołnierzy. No co, słychać zuchy? Nudzimy się w Atu sierżancie. Nudzicie? No to zróbcie grafik urlopu. Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin Rock'n'Roll. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Mec. Bobby to przecież byli wiadomego pochodzenia. Rok 1968. W Paryżu toczą się najcięższe walki uliczne od wyzwolenia miasta w 1944 roku. We francuskiej stolicy policja starła się ze studentami. Młodzież wyszła na ulicę po tym, jak władze zamknęły uniwersytet. Wcześniej na Sorbonie starli się zwolennicy i przeciwnicy wojny w Wietnamie. Policja zareagowała bardzo ostro. Studenci podjęli wyzwanie i wydali wojnę władzą. Wojna z establishmentem przerodziła się w całonocne zamieszki. Na rzucających kamieniami studentów lecą w strumienie wody. Policja wystrzeliwuje granaty z gazem zawiących Te wystrzały, które słychać, to nie karabiny, to właśnie gaz łzawiący od oh Boże. Straszny smród. Armatki wodne przestają strzelać, w powietrzu zaczynają latać kamienie, lecą też kawałki chodników. Obok mnie przechodzą sanitariusze, niosą krwawiącego mężczyznę. Kamień trafił go w głowę. Policja próbuje rozbić ustawioną na środku ulicy barykadę. Demonstranci zrobili ją z kawałków metalowych płotów. Oddziały szturmowe policji stanęły teraz w odległości prawie 100 metrów od demonstrantów. Znowu gaz zawiący, znowu gaz. Dostał mi się do oczu. Widać dzisiaj, że mimo zabiegów parlamentarnych i politycznych debat do rozwiązania tego konfliktu trzeba jeszcze wiele czasu i pracy. To bardzo ważne. Ludzie we Francji nauczyli się, że mogą coś zmienić, jeśli wyjdą na ulicę albo zorganizują strajk. Jeśli raz to zrobiłeś, jeżeli rzuciłeś kamieniem, zaatakowałeś policjanta albo pięciu policjantów i widziałeś, jak uciekają, to już wiesz, że możesz wszystko, że możesz zmienić wszystko, tylko jeśli jesteś wystarczająco zdeterminowany. Choćby nawet z matematyki wynikało, że jeżeli nas jest tam 33 czy 2 miliony, a powiedzmy tych sionistów jest jakaś nieliczna grupa, nie wiem, 100 tysięcy, może mniej, może więcej, spośród nich trzeba by jeszcze powiedzieć, że nie wszyscy są sionistami. Przecież nie każdy Żyd jest sionistą. My mamy wielu tutaj towarzyszy, którzy są w partii, którzy nie są w partii i chętnie z nimi pracujemy, oni z nami, my im nie przeszkadzamy, oni nam i przecież nie o tych chodzi wręcz odwrotnie. W okresie marca szereg z nich było bardziej, powiedzmy, agresywni jak my w stosunku do wrogów. Co nawet nam nieraz się jakoś tak wydawało, że chcą nas sprowokować. Co? So, problem, powiedzmy, marca. To się zaczęło już wcześniej, tak jak stwierdziłem to byli komandosi jak Mondzelewski, i Zambrowski, którzy już wtedy partii zaczęli obluwać i znów odpowiedni ludzie na naszych stanowiskach uważali, że to nie są wrogowie, bo tylko oni sobie coś tam kolportowali, jakieś ulotki i tak trzeba ich traktować. A wręcz to się okazało odwrotnie. To byli wrogowie, którzy przygotowywali nam podmarzyć sprawy. Przecież w okresie marca wiadomo, że większość tych studentów, którym udowodniono, to przecież byli wiadomego pochodzenia. Kiedyś to nas namawiali, że jeżeli to jest ktoś Antisemit to jest karalne to było, no to ludzie w zasadzie się dzieli cicho, wreszcie mówiąc uczciwie do marca, to tak nie bardzo można było powiedzieć na ten temat. No, no ja bym się też tego nie odważył. Bo kto wie, czym z partii nie, nie, nie był usunięty. A to jest jedna rzecz. A druga rzecz, wielu było takich, żeśmy powiedzmy usiłowali Ukarać partyjnie za jakieś powiedzmy inne przestępstwo, to mówią, aha, bo jestem antysemita. Jeszcze taki jeden tu chodzi, nie jest sprawa zacjona. który się nazywa... Ambramcz. Pewnie, że... Zajadłość powiedzmy tej w ogóle polityki imperializmu, zajadłość tych różnych szczekaczek wolnej Europy i cholera wie kogo jeszcze, to przecież dla nich to nie pasuje, że my Polacy, powiedzmy ten naród polski, nasza partia, Dali im konkretny odpór na to wszystko Oni wszystko robią co mogą Opluwają na, że to antysemity, że Żydów się morduje i tak dalej Nieprawda proszę Tu nawet i na tej sali może jest Niech to stwierdzi czytokolwiek Nawet w FSO, w tym ośrodku antysemityzmu Jak to niektórzy nazywają Czy ktoś został skrzywdzony w ten czy w inny sposób Mi się daje, że to, że oni krzyczą To świadczy o naszej sile i ich słabości Rock and roll, Historia powszechna Po tym jak zamknęli w uczelni, wziły się potem listy, nowe listy studentów. No, na tych listach ja już nie widniałem i bardzo wielu moich kolegów także. Głównie Żydów zresztą. Chciałem wtedy wyjechać bardzo z Polski. Nie wiedziałem, nie wiedziałem, że co to jest emigracja, emigrant. Nie wiedziałem tego wszystkiego. Z czasem się nauczyłem i nikomu nie życzę. 3 rano 21 sierpnia 1968 roku obudziłem się w zupełnie innym świecie. Kiedy nagrywam te słowa, rosyjskie czołgi gotowe do akcji stoją pod moim oknem. Możecie pomyśleć, że Czesi to tchórze, bo nie podjęli walki, ale przecież nie można iść z dwójmi rękami na czołg. Československý rozhlad Praha. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. W odezwie do obywateli Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej opublikowanej w piątek, rządy Bułgarii, NRD, Polski, Węgier i Związku Radzieckiego stwierdziły Drodzy przyjaciele, przybyli Wam z pomocą Wasi bracia Klasowi. Przybyli oni do Was nie po to, żeby mieszać się do Waszych spraw wewnętrznych, lecz po to, żeby we z Wami stawić czoło kontrrewolucji, obronić sprawę socjalizmu i zażegnać niebezpieczeństwo grożące suwerenności, niepodległości i bezpieczeństwu Waszych ojczyzn. 36 krajów podpisuje w Moskwie traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, mówi prezydent USA Lyndon Johnson. Wierzę, że dzięki temu traktatowi świat zyska na czasie i uniknie zagłady. Premier Wielkiej Brytanii Harold Wilson. Gdyby nie ten traktat, już za kilka lat cały świat drżałby ze strachu. Mamy nadzieję, że podpisany przez nas traktat zintensyfikuje wysiłki wszystkich państw, doprowadzi do dalszego rozbrojenia atomowego i konwencjonalnego w interesie wszystkich narodów na całym świecie i w interesie pokoju. Dziękuję. I'm Republiki Socjalistycznej, którym sprawa socjalizmu, wspólnego bezpieczeństwa, a także sprawa pokoju w Europie i na świecie leży prawdziwie na sercu, zwróciła się do Polski, Związku Radzieckiego i innych państw sojuszniczych z prośbą o udzielenie bratniemu narodowi Czechosłowackiemu natychmiastowej pomocy, łącznie z pomocą sił zbrojnych. W opublikowanym dziś rano oświadczeniu naszego rządu czytamy m.in. Polskie jednostki wojskowe razem z jednostkami wojskowymi krajów sojuszniczych w dniu dzisiejszym wkroczyły na terytorium Czechosłowacji. Zostaną one natychmiast wycofane z Czechosłowacji, gdy tylko zaistniały zagrożenie dla osiągnięć socjalizmu w Czechosłowacji. Zagrożenie dla bezpieczeństwa krajów wspólnoty socjalistycznej zostanie usunięte i kiedy prawowite władze uznają, że nie ma potrzeby dalszego przebywania tamtych jednostek wojskowych. Bratnie kraje stanowcze i zdecydowanie demonstrują swoją nienaruszalną solidarność wobec wszelkiego zagrożenia zewnętrznego. Nie pozwolimy nikomu i nigdy wyrwać ani jednego ogniwa ze wspólnoty państw socjalistycznych. Papież Paweł VI publikuje nową encyklikę, w której podkreśla sprzeciw kościoła katolickiego wobec sztucznych środków antykoncepcyjnych. Mam nadzieję, że ten dokument zostanie zaakceptowany przez chrześcijańskie małżeństwa, bo jest to prawda. My po prostu nauczamy, przekazujemy prawdę, prawdę Chrystusa i ustanowione przez Niego prawa. For once Before I do. Oh, someone more like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. Once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me. I'm not alone lonely w apelu ze strony Czechosłowackich władz o zachowanie spokoju i godności w obliczu agresji. Radzieckie wojska musiały wywalczyć sobie drogę do niektórych punktów Pragi i innych miast. Czechosłowacka armia i milicja dostały zakaz angażowania się w walkę. Wydaje się, że opór stawiają zwykli ludzie, którzy wyszli na ulice Pragi, by powstrzymać radzieckie czołgi. Słuchacie wolnego radia nadającego z Czechosłowacji Apelujemy do wszystkich rozgłośni w Rumunii i Jugosławii Proszę, poinformujcie o sytuacji w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej Proszę, przekażcie prawdę całemu światu Atmosfera prawskich ulic napięta w ciągu ostatnich dni Powoli wraca do normy Jednostki wojskowe nadal jeszcze zabezpieczają najważniejsze benzyny komunikacyjne i obiekty o znaczeniu strategicznym. Lame two time me today, love me you time girl, I'm going away, love me time girl, one for tomorrow, one just for today. W wielu miejscowościach jednostki wojskowe i ciężki sprzęt są wycofywane poza obręb osiedli zamieszkałych przez ludność cywilną. W ostatnich godzinach nie zanotowaliśmy żadnych poważniejszych incydentów i konfliktowych sytuacji, które groziłyby koniecznością energicznych akcji ze strony przedstawicieli wojska. Chociaż tu i ówdzie nie brak prowokacyjnych wystąpień ze strony młodych ludzi. W Chicago protesty przeciwko wojnie w Wietnamie zmieniają się w uliczną bitwę. Walki pomiędzy policją a demonstrantami koncentrują się wokół gumachu, w którym Hubert Humphrey zdobył nominację partii demokratycznej na prezydenta USA. Humphrey zapowiada kontynuację wojny w Wietnamie. To jedna z najkoszmarniejszych scen, jakie kiedykolwiek widziałem. Jedna z najbardziej brutalnych i najkrwawszych. A obserwowałem już wiele zamieszek. Policjanci starli się z demonstrantami na Michigan Avenue. Znowu się zaczyna. Setki policjantów gonią demonstrantów. Ubrani w niebieskie hełmy, chicagowscy policjanci wymachują pałkami i gonią teraz kogo popadnie. Nawet przechodniów. Anyone and everyone. Widzę Köfner, ulicy. up to the week. Love me I'm away. Love me babe. Love me twice today. Love me time, babe. Drogi w Czechosłowacji gęsto obsadzone są drzewami owocowymi, które w tym roku w północnej części kraju bogato obrodziły. Drzewa te po przemarszu naszych wojsk tak samo jak uprzednio uginają się pod ciężarem soczystych wielkich owoców. Nie ruszyli ani jednej gruszki. Mówi podpułkownik Janów Szymański. Gdy wyjeżdżałem na dzisiejszą trasę, polscy żołnierze naklejali na zdewastowanych przez reakcję drogowskazach plakaty wyjaśniające, że neutralność to śmierć socjalizmu w Czechosłowacji. Była to odpowiedź na liczne hasła kontrrewolucji. Kiedy po kilku godzinach wracałem tą samą trasą, plakaty były dokładnie zniszczone i pozrywane. Tu radiostacja żołnierska mówi rozgłośnia grupy wojsk polskich znajdujących się w Czechosłowacji. Rozpoczynamy nasz żołnierski koncert życzeń. Kapral Jan Madera to wzorowy dowódca stacji radioliniowej. Jego załoga utrzymuje wysoką dyscyplinę i porządek wojskowy. Został on do stopnia kaprala, awansowany ostatnio. Dedykujemy mu piosenkę Łani Łani. Na zakończenie koncertu nadajemy marsza wszystkim awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym. Okę drô historia powszechna Hello, I love you on you, tell me your name. Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street.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 In the sky Her arms are wicked And her legs are long When she moved my brain Screamed out this song 968. Skorpius to mała wysepka. Nikt by o niej nie słyszał, gdyby nie ślub Jackie Kennedy. Była pierwsza dama Ameryki została dziś drugą panią Onassis. Choć kościół katolicki nie uznał tego małżeństwa. Dziennikarze próbują przedrzeć się do 69-letniego multimilionera i jego 39-letniej żony, która złamała prawo kanoniczne wychodząc za rozwodnika. Kiedy młoda para wyszła z małego greckiego kościółka, przystrojona pomarańczowym kwieciem, spadł deszcz. Według obecnych na ceremonii Greków taki deszcz to dobry omen dla nowożeńców home, we know good luck for the newlyweds. To you, Jesus loves you more than you will know, whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson, a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Little bit about your four or We like to help you, learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel it more than he is to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Atmosfera hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Atmosferze poważnego napięcia i histerii rozpętanej w tym kraju przez działające w ukryciu rozgłośnie radiowe oraz wydawane nielegalnie gazety, plakaty i ulotki Przyjęto wczoraj oficjalny komunikat o rezultatach moskiewskich rokowań, a także radiowe wystąpienie prezydenta Swobody i Aleksandra Dubczeka. Niezwykle ważną sprawą jest apel do narodów Republiki, do komunistów i bezpartyjnych o przeciwstawienie się jakimkolwiek prowokacyjnym akcjom ze strony tych sił, które żywotnie są zainteresowane w dalszym zaostrzaniu i tak już napiętej sytuacji. Brygady robotnicze, a także sami mieszkańcy miasta doprowadzają do porządku wygląd ulic i domów. Zrywają plakaty o prowokacyjnej treści. Bądź też rozwieszają nowe, wyzywające do spokoju, dyscypliny i podjęcia normalnej pracy. Na nowo umieszcza się tablice i kierunkowskazy na drogach. Dziś w południe opublikowano wspólne oświadczenie prezydenta Swobody, premiera Olcicha Czernika oraz przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Józefa Smirkowskiego, apelujące do narodu o zachowanie spokoju i poparcie stanowiska i decyzji najwyższych władz partyjnych i państwowych Czechosłowacji. You know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 through There's no time To wallow in the mire Darling, we could only lose And our love become a funeral pyre Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire W Paryżu trwają wietnamsko-amerykańskie rozmowy pokojowe, a w USA zbliżają się wybory prezydenckie. Prezydent Johnson wstrzymał prawie wszystkie działania zbrojne w Wietnamie Północnym. To pierwszy krok do zakończenia konfliktu. Zdecydowanie ograniczamy nasze działania zbrojne. Robimy to jednostronnie i robimy to od zaraz. Żaden polityk nie umiera, dopóki sam się do tego nie przyzna. Tak powiedział kiedyś Richard Nixon i na Boga miał rację. 6 lat po przegranej w wyborach na gubernatora Kalifornii, kiedy jego kariera polityczna najwyraźniej legła w gruzach, Nixon powraca w świetnym stylu. Przeciwnicy nazywają go Szczwany Dick. Człowiek, od którego nigdy nie kupiłbyś używanego samochodu. Podczas kampanii widziałem wiele transparentów, niektóre były miłe, inne nie, ale był taki jeden, który wzruszył mnie szczególnie. To było w Deschler, w Ohio, pod koniec ciężkiego dnia. To małe miasteczko, przypuszczam, że na wiec przyjechało pięć razy więcej ludzi niż tam mieszka. Pewien nastolatek trzymał transparent, zjednocz nas. I to właśnie będzie celem mojej prezydentury. Zjednoczenie naszego narodu. Dziś dzisiaj w ciągu dnia w programach radiowych nawoływano społeczeństwo do utrzymania spokoju. Jednakże i bezsło się na terenie miasta, a także w innych miejscowościach Republiki bez ekscesów. Dziś na praskich ulicach pojawiły się autobusy komunikacji miejskiej. Otwarto też większość sklepów z żywnością, piekarnie... Maszarnie, a także restauracje i kawiarnie są w większości czynne. W Czechosłowacji następuje proces stopniowej normalizacji, aczkolwiek przebiega on powoli i nie bez przeszkód ze strony sił antysocjalistycznych, które zmieniły taktykę, lecz nie zrezygnowały z waliki. Siły te przede wszystkim doskonalą obecnie technikę posługiwania się kłamstwem politycznym, plotką i oszczerstwem. Rozkolportowano między innymi kłamliwą informację, jakoby premier Czernik miał na jednej z konferencji prasowych zachęcać do emigracji, zwłaszcza przedstawicieli inteligencji twórczej, jako rzekomo zagrożonej represjami przez stacjonujące w Republice Wojska państw Układu Warszawskiego. wiecu ludności Warszawy, przemawiał premier Józef Cyrankiewicz. Taka to jest, towarzysze i obywatele, nasza dzisiejsza godzina myśli, godzina refleksji, godzina czynu w rocznicę tragicznego września. Nie miejsce tu na entuzjazm, ani na fanfary. Jest miejsce na troskę, taką od, jak urodziny, rodziny, która czuwa przy łożu chorego, aby stanął na własnych nogach. Jest determinacja taka, z jaką się ratuje tonącego, aby żył. Przyjdzie czas, kiedy rekonwalescent będzie widział i rozumiał, kto go ratował, a kto chciał go wciągnąć w topiel? Z ufnością, towarzysze, z ufnością, Patrzymy w przyszłość. Właśnie dlatego, że ku wściekłości imperializmu i międzynarodowej reakcji z zachodnio-niemiecką na czele, że pokrzyżowaliśmy w porę działania wspieranej przez nich kontrrewolucji w Czechosłowacji. W ten sposób realizujemy hasło Nigdy więcej Monachium, nigdy więcej Września za Waszą wolność i naszą. Niech żyje! Nasza ojczyzna, Polska Ludowa. Niech żyje Ludowe Wojsko Polskie. Niech żyje bratnia Czechosłowacja. Niech żyje nierozerwalna przyjaźń polsko-radziecka. Niech żyje pokój. Sunshine, blue With her went my future. My life is filled with gloom. So day after day, I stay locked up in my room. I know to you, it might sound strange, but I wish it would rain. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Cause so badly, I wanna go outside. But everyone knows. That a man ain't supposed to cry, listen, I gotta cry, cause crying is the pain, oh yeah, people this hurt, I feel inside, words could never explain, I just wish it would rain. Korownie. Za gospodarzem dożynek, za starostą i starościną w takim półkolu idą gospodynie wiejskie, niosąc najdorodniejsze plony z pól, sadów i ogrodów wszystkich naszych województw. Widzimy na misach i wiklinowych koszach wielkie czerwone buraki, marchew i jabłka, sałatę i rzodkiew, ziemniaki i słoneczniki. Gospodynie wiejskie, Chodzą już na podium, jak ślicznie są ubrane, dwie pierwsze, starsze kobiety, w cudownych takich nakryciach na głowach przypominających welony, falbanki jakieś koronki, stęgi, na halkach, takie wdęte spódnice, podchodzą do stołu, kłaniają się i tace z plonem swoich łąk pól składają przed gospodarzem. Podczas uroczystości dyżynkowych na Stadionie Dziesięciolecia Ryszard Siwiec, były żołnierz AK, dokonuje aktu samospalenia. Zaprotestował w ten sposób przeciwko udziałowi Wojska Polskiego w inwazji na Czechosłowację. W ostatnich miesiącach zaistniała konkretna groźba wyrwania Czechosłowacji z szeregów państw Układu Warszawskiego. Wprowadzenie naszych wojsk do Czechosłowacji Podyktowała nam konieczność obrony żywotnych interesów naszych państw i narodów. Konieczność obrony socjalizmu i pokoju. Innej alternatywy nie było. Czechosłowacja znalazła się bowiem na równi pochyłej prowadzącej do restauracji kapitalizmu do zerwania sojuszu z państwami socjalistycznymi, do wystąpienia z Układu Warszawskiego i ogłoszenia się państwem neutralnym. Państwa Układu Warszawskiego, które posłały swoje wojska na terytorium sojuszniczej Czechosłowacji, podjęły ten krok zarówno w imię obrony własnych państwowych i narodowych interesów, jak i w imię interesów socjalistycznej Czechosłowacji. Jeśli wróg podkłada dynamit pod nasz dom, pod wspólnotę krajów socjalistycznych, naszym patriotycznym, narodowym i internacjonalistycznym obowiązkiem jest temu przeszkodzić przy użyciu takich środków, jakie są konieczne. 968. Po fanfarach odegranych przez 40 meksykańskich muzyków ubranych w czerwień i złoto, w górę idą olimpijskie koła. Są zrobione z plastiku, każdy ma ponad 10 metrów średnicy Lecą w stronę chmur, o, teraz wyszło słońce Meksyk pokazuje całemu światu, że potrafi organizować igrzyska olimpijskie Koła powoli lecą w górę, z prędkością, jak nam powiedziano, 100 metrów na 54 sekundy Czyli powiedzmy ponad 6 km na godzinę Upożarono je w specjalny system autodestrukcji. Za 15 minut Hell, dzięki któremu koła unoszą się w powietrzu i lecą na zachód, wybuchnie. Olimpijskie koła zostaną zniszczone i nie zagrożą ruchowi lotniczemu. you know I San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. LA is a już są w ja oceniam ostrożnie szanse Polki brązowy metal, to będzie bardzo dobrze, tam one biegły świetnie Amerykanki w półfinale 22-9 Pierwsze sześć była słabsza, no i od wczoraj nie to ja ruszają została Polka troszkę, mkną decyzje dziewczyny ze Stanów Zjednoczonych tak samo, wirat, wirat jeszcze wirat, pierwsze sześć zaraz już pełnym będzie, Amerykanki jak burza Amerykanki jak burza, ostatnia prosta ciągnie, Kierzyncy, ale już nie Wygra, wygra chyba zająć wojnki, teraz tutaj Irena, wygra, wygra, wygra, wygra, Irena zdobywa złoto i bije rekord świata w biegu na 200 metrów. Na rozbiegu jest już Amerykanin Bobby Beamon, którego obawiają się tutaj wszyscy. To nierówny skoczek w dal, ale bardzo utalentowany. Biernie już do swojego pierwszego skoku. Ach, co za skok, mój boże, to niesamowity skok! Na pewno pobił rekord olimpijski. Tego wszyscy się obawiali, że jeżeli dobrze się odbije to może dolecieć do końca skoczni. Niesamowity skok. Oh yeah. W międzyczasie, kiedy rozmawialiśmy z panią Ireną, tam doszło do niebywałego wyniku. BIMON, ten, który nie mógł dostać się przez ciebie do finalu skoczył na odległość 8,90 cm. Can you believe that? 890? Yes, yes, I, I know. That is fantastic. Ten czarny, ogromny BIMON osiągnął 8 metrów i 90 cm. Rekord świata Bimona w skoku dal przetrwał aż do roku 1991. Dekoracja medalistów w biegu mężczyzn na 200 metrów. Kiedy orkiestra gra hymn amerykański, dwaj czarni biegacze z USA, Tommy Smith i John Carlos, podnoszą zaciśnięte pięści w geście ruchu Black Power. John, czy to, co stało się na podium, to protest w imieniu ruchu Black Power? Nie powiedziałbym, że to był protest. Co jasne, że tego dnia na tej bieżni czarni udowodnili swoją siłę. To, co zrobiliśmy podczas dekoracji, zrobiliśmy po to, żeby wszyscy czarni na całym świecie wiedzieli, że biegliśmy w ich imieniu. Black people in the world know that we were running to represent tien, tien, tien. them Przewodniczący Rady Państwa Marian Spychalski wręcza Safianu Weteczki z nominacjami. Po kampanii czechosłowackiej przychodzi czas na nagrody. Nominacje na generała broni odbiera minister obrony Wojciech Jaruzelski. Tak nominacji na generała broni. podane Wam przez Radę Państwa z najlepszymi gratulacjami i życzeniami. Kupanowicze Chciałem jednocześnie zapewnić, że ludowe wojsko nasze w głębokim poczuciu świadomości z tych zadań obronnych, w głębokim poczuciu żelaznej, stanowiącej niezbędny warunek spoistości wojska dyscypliny, spełniać będzie wszystkie zadania, które postawi przed nim partia, postawi przed nim władze ludową. Polki i Polacy zaakceptowali uczuciowo model naszego porządku politycznego, gospodarczej perspektywy i społecznego ładu. Dalszy rozkwit tych wartości możliwy jest jednakże tylko przy pełnym zaufaniu obywatelskim do tego, co partia czyni, projektuje, przewiduje. W Warszawie. Piąty zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Towarzysze delegaci, na zakończenie pragnę Wam zakomunikować że Komitet Centralny na swym pierwszym plenarnym posiedzeniu wybrał organy wykonawcze Biuro Polityczne i sekretariat Komitetu Centralnego. W skład Biura Politycznego weszli jako członkowie towarzyszy Cyrankiewicz Józef, Gierek Edward, Gomułka Władysław, Jaszczuk Bolesław... Jędrychowski Stefan, Kliszko Zenon, Kociołek Stanisław, Kruczek Władysław, L Loga Sowiński Ignacy, Spychalski Marian, Strzelecki Ryszard, Dave Ma, Józef. Razem dwunastu towarzyszy. Pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego wybrany został towarzysz Władysław Gomułka.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 Powrót wojsk na ziemię lubowską. Po wykonaniu międzynarodowego zadania radnej nam się W tragi mówi Karol Szydzielosz. Po raz pierwszy od wielu dni świeciło dziś nad tragą słońce. Jesteśmy w połowie drogi między Księżycem a Ziemią. Widzimy teraz Florydę. Piękny widok. Widzimy przylądek Canaveral. Widzimy też Afrykę. Po raz pierwszy w historii człowiek na pokładzie statku kosmicznego Apollo 8 okrąża Księżyc. To wielki krok na drodze do lądowania na Srebrnym Globie. Do wszystkich ludzi na Ziemi przesłanie od załogi statku Apollo 8. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł, niech się stanie światłość. I stała się światłość.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 Historia powszechna.